Bardzo się cieszę, że znowu mogę być wśród was. I serdecznie was witam. Es ist etwas gewaltiges mit Jugendlichen zusammen zu sein. Jest to, rzecz szczególnie wielka być razem z młodzieżą. Szczególnie wtedy, jeśli wśród młodzieży jest wielkie zainteresowanie słowem Bożym. Und ich habe es einfach auf dem mit euch zusammen in der Betrachtung der weiterzumachen. I mam na sercu, byśmy mogli kontynuować temat zeszłoroczny, mianowicie przybytek. so, Natomiast wielu z Was zeszłym razem nie, nie byli obecni. Und wir haben schon das erste i tak naprawdę już zakończyliśmy rozważanie pierwszego tego rozdziału. Ale muszę ich noch mal zurückfliegen und noch mal zurückkommen. Ale musiałbym wrócić jeszcze krótko do tego rozdziału, damit wir alle zusammen die gleiche Basis haben. Żebyśmy wszyscy mieli jakby tą samą ten sam fundament wiedzy. Wie, lesen zuerst ein Kapitel aus der Bibel. najpierw rozdział z Słowa Bożego, no to dann hoffe ich, dass ich zum Kaffee fertig bin i potem będę miał nadzieję, że punktualnie z Rozpoczęciem przerwy zakończę. Czy ktoś? Einer, gib mir 5 minut warning. Also, e, damit ich 5 Proszę, żeby jeden z Was 5 minut przed przerwą pokazał mi 5-minutowe e, ostrzeżenie. Also, wenn das einer macht, wäre wär ich dankbar. 5, das 5 heißt, minut. Byłbym wdzięczny, yeah. jeśli ktoś z Was mógłby mi pokazać piątkę. Ich kann da schon mal über die Zeit reden, yeah. Bo nieraz potrafię przeciągać trochę. Wir wollen zuerst einen Abschnitt aus dem zweiten Buch Mose lesen. Przeczytamy najpierw z drugiej księgi Mojżeszowej. Und vielleicht kann das einer von euch jüngeren machen aus jednego z was moczych, by się ktoś przeczytał. Aus Kapitel 26 aus dem zweiten Buch Mose. Z 26 rozdziału, druga księga Mojżeszowa. Die ersten 14 Verse. Pierwsze 14 wiersze. Tam brauchen wir nicht so to chętny przeczytać? Druga Mojżeszowa, 26 rozdział, pierwszy 14 werszy. przybytek tak zaś zrobisz z dziesięciu zasłon ze skręconego wisioru i z fioletowej i czerwonej purpury i z karmazynu kroć barwionego z wyhaftowanymi na nich artystycznie chrubami. Długość każdej zasłony wynosić będzie 28 łokci, a szerokość każdej zasłony 4 łokcie. Wszystkie zasłony będą miały jednakowe wymiary. 5 zasłon będzie spiętych ze sobą i znowu 5 zasłon będzie spiętych razem. Na brzegu jednej zasłony zrobisz pętlice z fioletowej purpury na jej końcu w miejscu spięcia. Tak też zrobisz na brzegu ostatniej zasłony przy drugim zpięciu. 50 pętlic zrobisz na jednej zasłonie i 50 pętlic zrobisz na brzegu zasłony, która będzie przy drugim pięciu. Pętlice te będą naprzeciw siebie. Zrobisz też 50 złotych haczyków i zepniesz zasłony jedną z drugą haczykami tak, że przybytek będzie stanowił jedną całość. Zrobisz też jako namiot nad przybytkiem zasłony z koziej sierści. Zasłon takich zrobisz 11. Długość jednej zasłony będzie wynosiła 30 łokci, a szerokość jednej zasłony cztery łokcie. Wszystkie 11 zasłon będą miały jednakowe wymiary. I zepniesz pięć zasłon osobno, a sześć zasłon osobno. A zasłonę szóstą złożysz we dwoje u wejścia do namiotu. Zrobisz też pięćdziesiąt pętlic na brzegu końcowej zasłony jednego z pięcia i 50 pętlic na brzegu zasłony drugiego spięcia. Zrobisz też 50 miedzianych haczyków i włożysz haczyki do pętlic, i zepniesz namiot tak, że stanowić będzie jedną całość. Zwisającą resztę zasłony namiotu, to jest pół pozostałej zasłony, przewiesisz na tylnej stronie przybytku. A łokieć reszty długości zasłon namiotu z jednej i łokieć z drugiej strony będzie zwisał po bokach przybytku z jednej i z drugiej strony, żeby go okrywać. Zrobisz też nakrycie na namiot ze skór branich barwionych na czerwono i nakrycie ze skór borsuczych na wierzch hier Teil aus der Tu czytaliśmy krótki opis części przybytku. I najpierw musiałbym Wam jeszcze raz wytłumaczyć, po co w ogóle słowo Boże daje tak szczegółowy opis. Wie kommt Skąd się to bierze, że Słowo Boże opisuje szczegółowo jakiś namiot, jakąś można powiedzieć chatę? Paulus hat mal einen interessanten Vergleich geschrieben. Paweł kiedyś wyraził bardzo, ciekawy, wy, wy, wyraził bardzo ciekawe porównanie und er das Gesetz Moses, Cytując e, zakon mojżeszowy. Mal aus 1 9, den 9. Vers. I w 1 Koryntian 9, 9 wiersz, czytamy: Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano, Młocącemu wołowi nie związuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Hat God wirklich interesse am Czy Bóg naprawdę w pierwszej kolejności interesuje się. Wołami? Warum hat er das alles Na co więc Bóg to wszystko napisał? Oftmals Często właśnie tak czytamy Biblię i w ogóle nie rozumiemy, dlaczego Bóg w ogóle coś takiego spisał. Und der vers macht das deutlich in 1. 9. I teraz dziesiąty wiersz z tego samego rozdziału nam wyjaśnia, o co chodzi. Es, oder nicht aus wegen. Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Also, wir sollen uns in dem ochsen sehen. Więc my mamy widzieć siebie w tym e, e, wołow. I to jest ważne, jeśli chodzi o wytłumaczenie całego starego Testamentu. Wir sollen erkennen, was im Alten Testament steht. My mamy takim sposobem rozpoznać, co zostało spisane w, w starym Testamencie. Im nächsten Kapitel, w 1. 10, schreibt er das etwas anders. W następnym rozdziale, w dziesiątym tego listu, opisuje to nieco inaczej. Da schreibt er nämlich gerade über diesen Zug des Volkes Israel durch die Wüste, was in 2. Mose der Fall. ist. Bo właśnie w tym rozdziale opisuje to przejście Izraela przez pustynię, co właśnie opisane jest w tej drugiej księdze, którą właśnie rozważamy. In 1. Korinta 10, vers 11, lesen wir. Kunst das vorlesen? W 11. Wierszu czytamy: A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. I jest napisane, ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się w okresu wieków. es eigentlich alles für Więc końcem końców to wszystko zostało napisane dla nas. Das was in der Więc to, co Biblia spisała, spisało, zostało spisane dla nas. Ich dazu aus 15, vers 4. Jeszcze Jeden wiersz z Rzymian 15 czwarty wie wiersz. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. Abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę spism nadzieję mieli. Alles für uns geschrieben. Wszystko spisane dla nas. Ich gebe noch einen beweis. Jeszcze chciałbym dać Wam trzeci dowód, In... że tak jest.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 alles für uns. Wszystko więc dla nas. So ein sein? Czy Ty chciałbyś, chciałabyś być takim człowiekiem Bożym. Man Gottes, tu nie czytamy mężczyzna Boży, tu czytamy człowiek Boży, Więc und Frauen. Więc mężczyźni i kobiety. So möchtest, Werk Jeśli ty wirklich so być tak takim doskonałym człowiekiem Bożym przygotowanym do wszelkiego dobrego dzieła. Dann können wir auch aus Mose 26 viel lernen. Wtedy będziemy mogli się nauczyć też niejedną rzecz właśnie z tego rozdziału 26, którego zamierzamy dzisiaj rozważać. Wie machen ja heute nicht nur vortrag. Moim celem jest, nie jest by dzisiaj tutaj prowadzić no, taki monolog albo wykład. Wenn da Fragen sind, dann könnt ihr więc jeśli ktoś z Was w trakcie będzie miał pytania, proszę je zadać. Ja nieraz popełniam błędy, albo nieściśle się wyrażam. Więc pomagajmy sobie nawzajem, lepiej zrozumieć słowo Boże. Krótkie słowo na wstępie odnośnie w ogóle Księgi II Mojżeszowej. Das erste Buch Mose heißt Genesis, Anfang. Pierwsza księga Mojżeszowa, inaczej też nazywana jest Genesis, to znaczy księga początku. In sieben wunderbaren Personen wird der Herr Jesus vorgestellt. Mianowicie, w siedmiu takich istotnych postaciach pan Jezus jest zobrazowano, zobrazowany i pokazany. Das Buch der Anfänge, der Grundsätze. Więc to jest księga początków, nie tylko historycznych, ale też pewnych zasad, pewnych e, e, przesłanek Bożych. Es ist fast Grundsatz im Buch Mose angedeutet. W pewnym sensie wszelka zasada Boża, którą znajdujemy też później w Biblii, już tam jest zobrazowana w jakimś obrazie. To jest rzecz już sama w sobie bardzo szczególna. Aber Gott hat noch kein Volk. Natomiast w tej pierwszej księdze Bóg jeszcze nie wybrał sobie lud na własność. Es kommt ein Volk aus Israel, aus Jakob hervor. Taki lud miał właśnie powstać z Izraela, z Jakuba, Und das ist ein Bild von dem Gottes heute? I ten lud jest obrazem na lud Boży dzisiejszy, dzisiejszy duchowy lud Boży, was zunächst errettet werden soll. Który musiał natomiast najpierw być wybawiony, wyratowany. Und den Ausdruck der Errettung kennt das erste Buch Mose nicht. A pierwsza księga Mojżeszowa w ogóle nie zna tego wyrażenia, wyratować, zbawić. Ono tam nie występuje. Es wird nur einmal erwähnt in 1. Mose 49. Tylko raz takie słowo jest użyte, mianowicie w 49. rozdziale tej pierwszej księgi. Bo Jakob in seinem Segen an 12 Söhne 18, gdzie Jakub błogosławiąc, gdzie umierający Jakub błogosławiąc 12 synów mówi w 18. W 18 wierszu zbawienia tego oczekuje Panie. Das ist noch zukünftig. I to zbawienie, to jedyne, które w tej pierwszej księgi występuje, ono nawiązuje do rzeczy przyszłych. On jeszcze oczekiwał takiego zbawienia. I to zbawienie właśnie Bóg odsłania, odkrywa, opisuje w drugiej księdze. Mianowicie gottes was na przykładzie ludu bożego który jako lud zniewolony żył w egipcie pod faraonem więc obrazowo wskazując na grzech na tana, który go zniewolił das blut des passalames befreit dass die erstgeborenen sicher sind zostaje wyratowany, wybawiony przez krew tego baranka pasalnego, w obrazie tych pierworodnych, którzy zostali ocaleni tą krwią Und wird dann aus Ägypten befreit, errettet. i po złożeniu tej ofiary pasalnej zostaje wyprowadzony lud z Egiptu, z tej niewoli zostaje zbawiony w tym znaczeniu Auf eine Weise des Wunders. i dzieje się to um, za pomocą cudu w sposób niesamowity. Czytamy o tym w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale, 13 wiersz. Na to rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli Wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Die Rettung kam von dem Herrn. Zbawienie w cudowny sposób okazało się z ręki Pana. Durch das Wasser, durch die Israeliten gerettet wurden. Mianowicie za pomocą tej samej wody, tego morza, przez które Izrael został zbawiony, jakby Wy przez nie przeszedł. Das ist der Tod des Herrn Jesus. Ono obrazowo wskazuje na śmierć Pana Jezusa. Durch genau dasselbe Wasser wurden die Ägypter getötet. tą samą wodą, którą Izrael został zbawiony. Egipt został pokonany. I I dopiero po tym wybawieniu widzimy, że Izrael zaśpiewał pieśń pochwalną. Nach Errettung Dlaczego? Bo na skutek zbawienia pojawia się i w naszym życiu. Uwielbienie, dziękczynienie. Das ist das erste Lied in der Bibel. To jest w ogóle pierwsza pieśń opisana w Biblii. Abraham ha noch nicht gesungen. Abraham, co najmniej tak słowo, że nam nie mówi, nie śpiewał jej. Josef ha noch nicht gesungen. Ojuzefie też nie wiemy, że śpiewał. Moze hat gesungen mit 80 Jahren, als er durch das Rote Meer gezogen. Dopiero o mojej czytamy, że zaśpiewał i to mając 80 lat, właśnie po przejściu przez to morze von einer I dopiero tam pierwszy raz też w słowie bożym, lud boży w ogóle używa takiego słowa dom albo mieszkanie. Boże, denn Gott Welt bo Bóg nie ratuje, nie zbawia nas tylko jakby z systemu tego świata w jakąś próżnię. Is einer von euch zum Może ktoś jest wśród was, który, która świeżo, dopiero co się nawróciła. I wierzysz, albo myślisz, że też przeszedłeś, przeszłaś przez to morze obrazowo i teraz jesteś całkowicie sam albo sama. In einer wüste, wo es zu essen gibt, zu Bywając w pustyni, gdzie nie ma pokarmu, nie ma napoju. Dann hat gerade dieser Gott etwas ganz besonderes für dich. To chciałbym ci powiedzieć, że właśnie Bóg dzisiaj coś szczególnego przygotuje dla ciebie. Er gibt nämlich Essen durch Manna. Bo obrazowo mówiąc, po pierwsze daje ci pokarm e, przez manne. Eine Speise, das Brot aus dem Himmel? E, która mówi nam o pokarnie pochodzącym z nieba? Und das Wasser kam aus einem geschlagenen Felsen. A woda i wodę do picia, która wypłynęła ze skały wcześniej wcześniej uder uderzonej. Und das a głównym celem tego wszystkiego było to, dass Gott bei Volk że Bóg chciał właśnie zamieszkać wśród tego ludu. Das ist etwas ganz to jest rzecz szczególnie wielka. Gott wollte sich wollte eine haben in Volk. Bóg właśnie chciał mieć mieszkanie w, tej, w tym ludzie. I to jest dokładnie to, co czytaliśmy też i w naszym rozdziale, w pierwszym wierszu. Da steht nämlich: Die Wohnung sollst du aus zeń Teppichen machen. Mianowicie czytamy, że przybytek, albo w innych językach czytamy: Mieszkanie zaś zrobisz z dziesięciu zasłon. Also, was wir hier vor uns haben, jest die Wohnung Gottes. Więc to, co tu mamy przed sobą teraz, jest właśnie przybytek, mieszkanie Boże. Now, jakby, was habt ihr das letzte Mal betrachtet? Teraz może powiesz, a co rozważaliście zeszłym razem? Ich dachte, ich da schon mit der Wohnung angefangen. Myślałem, że już wtedy zaczęliście rozważać ten przybytek, to mieszkanie. Das interessante ist, dass diese Wohnung beschrieben wird aus Gottes Sicht, nicht aus unserer Sicht. Ciekawą sprawą jest to, że y, ten przybytek opisany jest z perspektywy Bożej, nie tak jak my byśmy ją opisywali. Wenn wir ein schönes Haus oder ein schönes wollen, opisujemy piękny dom albo zamek, to gehen wir meist von dem Schloss weg und schauen uns das von der Seite an. Wtedy zaczynamy zazwyczaj e, odchodząc trochę w dal i patrząc na zewnątrz. And, z zewnątrz na ten budynek. Das, wie das von aus I opisujemy ten budynek z zewnątrz, jak wygląda. So, so sind wir Menschen. Tak, zazwyczaj my czynimy. God macht das Ale ten opis pokazuje nam, że Bóg czyni to dokładnie na odwrót. God fängt ganz an. Bóg zaczyna całkiem inaczej, w innym miejscu bei müssen Auslegungen Do tego musimy wiedzieć, że istnieją trzy możliwe wykłady albo interpretacje znaczenia tego całego przybytku, tak jak go tutaj widzicie zmodelowanego. model, to jest tylko model. Ale es trzy die aspekty, von denen ich gerade ale on już pokazuje teraz trzy aspekty, pod którymi możemy widzieć ten przybytek. Nämlich auf der einen Seite möchte Gott bei seinem Volk wohnen. Pierwszy jakby aspekt jest ten, że Bóg chce mieszkać pośród swojego ludu. Es zeigt also, wo Gott wohnen möchte. Pokazuje nam więc ta pierwsza jakby wykładnia, gdzie Bóg chce zamieszkać. Das war damals so. Tak wtedy było. Und... Das ist heute so. gleich Dzisiaj jest tak samo. Później to zobaczymy też przez słowo. Is, Druga wykładnia jakby jest ta, że Bóg chciał odsłonić swoją chwałę, jaki on jest wspaniały, wielki. Er, er wollte zeigen, wer und wie er ist. On chciał pokazać kim jest i jakim jest. Menschen, ein Gottes, zu ihm kann. A trzecie, jakby znaczenie albo wykładnia tego jest, że Bóg chciał pokazać, jaką drogą można zbliżyć się do Boga. Also wenn die drei behalten, ist das Więc jeśli z dzisiejszego wykładu zapamiętacie tylko te trzy rzeczy, to już będzie dobrze. Erstens, Gott wollte wohnen in einem Volke Gottes. Po pierwsze, Bóg chciał mieszkać w pośród ludu. Gott wollte sich offenbaren in dem Volke Gottes. Po drugie, Bóg chciał się objawić w pośród ludu. Und Gott wollte einen Weg geben, wie wir zu ihm hinkommen können. A po trzecie, Bóg chciał pokazać drogę, jak można zbliżyć się do niego. Und alle drei Punkte sind exakt gleich für uns heute. I wszystkie te trzy znaczenia, one tak samo obowiązują dla nas dziś. Er möchte bei seinem Volke wohnen. Bóg i dzisiaj chce mieszkać pośród swojego ludu. I to czyni u nas albo wśród nas jako zgromadzenie Boże. On chce z nami, wśród nas mieszkać. Das ist ein Wunsch Gottes. Takie jest życzenie Boże. Po drugie, on chciałby się objawić nam. Jak on to uczynił? Hier im Worte Gottes. Właśnie w tym słowie. Wir haben die komplette Wahrheit über Gott offenbart im Worte Gottes. Nam została objawiona cała prawda o Bogu w właśnie tym słowie. I dlatego jest to tako, takim ważnym zadaniem dla nas dzisiaj, żeby to słowo czytać i znać. A po trzecie chce, aby i dzisiaj ludzie zbliżali się do niego, aby zgromadzić sobie lud. Und, und da gibt es von I jeśli patrzymy na ten trzeci aspekt ludzi, to możemy powiedzieć, że istnieje są różne warstwy jakby ludzi. I zwar, ich ma das mal ganz kurz. Einerseits das ganze Volk. Tak w skrócie mówiąc. Pierwsza warstwa to jest jakby całość ludu. Dann gibt es die Lewiten. Druga warstwa to jakby Lewici. Die waren am näher am Heiligtum. Więc ci, którzy już byli bliżej tego przybytku, tej świątyni. Und aus dem Stamm der Lewiten gab es noch Priester. A z pośród tego właśnie plemienia Lewi jeszcze byli Kapłani jeszcze mniejsza grupa. Und wir alle, die wir sind, A my wszyscy wierzący dzisiaj, wir sind zu einer My wszyscy zostaliśmy powołani do tego trzeciego jakby, um, um, pokolenia, albo do tej trzeciej sfery, mianowicie jesteśmy kapłanami bożymi. Może jeszcze nigdy nie słyszałeś takie słowo. Ale wir haben das dritte Lied gesungen, das hieß Trust and Obey. Vertrauen. Ale tą trzecią, tą trzecią pieśń, którą dzisiaj śpiewaliśmy, ona mówiła do nas: ufaj i wierz. Das is, was Gott eigentlich möchte. To jest dokładnie to, co Bóg tak naprawdę pragnie. Der Vater sucht Bóg, ojciec, szuka takich, którzy go uwielbiają, wielbicieli. Sagt er zu dieser Frau am in Johannes 4. To am Pan Jezus powiedział właśnie do tej niewiasty przy studni Jakuba. Das möchte er von uns allen haben. On tego oczekuje w życiu nas wszystkich. I malt uns dafür ein Bild von Gegenständen. I dlatego Bóg opisał nam ten przybytek we wszystkich tych szczegółach, tych wszystkich przedmiotach, które tutaj są zmodelowane. haben wir zuerst uns die Bundeslade angeguckt. Zeszłym razem skupialiśmy się głównie na skrzyni przymierza. Czy ktoś z was pamięta, gdzie ona była umieszczona w przybytku? To, co tutaj widzicie, to jest model całego przybytku. Patrząc z góry na ten prostokąt, składa on się z dwóch dokładnie kostek. I jakbyśmy dwie przekątne pomalowali pierwszego tego kwadratu, to dokładnie w centrum tej przekątnej stała skrzynia. To jest, tak, kostka. Przezcie. Jakbyście tutaj popatrzeli, to byście widzieli, że tam właśnie stoi ta skrzynia. Jeden brat kiedyś napisał, że to jest najpiękniejszy obraz Pana Jezusa w Starym Testamencie. Jak ta skrzynia dokładnie wyglądała, tego ostatecznie nikt nie wie, ale tu mamy model, tam mamy model, one gdzieś mniej więcej starają się być podobne do tego opisu. Ta skrzynia była zrobiona właśnie w kształcie takiej skrzyni z materiału drzewo akacjowe pokryte la złotem. la la la la la la la la la Również został zrobiony z drzewa akacjowego i pokryty szczerym złotem. Ein bild von dem Herrn Jesus Christus. I w tym też wypadku obraz, obraz na Pana Jezusa Chrystusa. Na nim posadzone albo postawione dwanaście chleby pokładne, które mówią obrazowo o Ludzie Bożym, dwunastu plemion. I to jeszcze noch ten goldenen leuchter, a trzecia rzecz główna w tym przybytku to jest e, złoty świecznik, to jest ein Leuchter, der aus reinem Gold ist. Ten świecznik nie był z drewna akacjowego, tylko tylko z szczerego złota und der mit getriebener Arbeit mit Hammerschlägen aufgebaut worden ist. E, z jednej bryły e, kuty, wykuwany młotkiem, można powiedzieć. Was ein Bild davon ist, dass der Herr Jesus auf dieser Erde gelitten hat co jest obrazem na to, że Pan Jezus też był tak właśnie uderzony i cierpiał. na Pamiętacie o tym, tak? Z zeszłego razu, tak? Mniej więcej. Czy muszę bardziej e, e, żywy sposób się wyrażać? Nie możemy wszystkiego powtórzyć. Teraz wir do tego, żebyśmy to haus beschreiben. I dzisiaj chcielibyśmy bardziej skupić się na samym domu, na tym przybytku. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Słowo Boże mówi nam na ten przybytek mieszkanie. Und, uh, das Wort Gottes ist extrem genau. Słowo Boże jest bardzo dokładne co do takich spraw i möchte tą dokładność opisu słowa, że go chciałbym wam co nieco w pokazać. I steht in dem ersten vers von, e, Mose 26. w pierwszym wierszu właśnie tej 20, e, tego 26 rozdziału, czytamy die Wohnung sollst du aus zehn Teppichen machen. Przybytek zaś zrobisz z 10 zasłon, also der Wohnort aus Więc pamiętajmy, Eee, przybytek z dziesięciu zasłon. Vers 7 heißt, und du sollst Teppiche aus Siegen machen zum Zelt über der Wohnung. Teraz, siódmy wiersz, zrobisz też jako namiot nad przybytkiem zasłony z koziej sierści. Also die Wohnung ist das Erste, danach kommt das zelt. Z koziej sierści zasłony takich zrobisz 11. więc widzimy, że najpierw jest przybytek, a potem jest mowa o namiocie, który jakby pokrywa ten przybytek. Und Im letzten Vers, Vers 14, haben wir gelesen: Mach für das Zelt eine Decke aus rotgefärbten Widerfällen und eine Decke aus Sekufällen. I 14. Wiersz teraz: teraz Zrobisz też nakrycie na namiot ze skór baranich, barwionych na czerwono, i nakrycie ze skór borsuczych na wierzch. Also Wohnung, Zelt der Wohnung, Decke, Decke. Więc mamy przybytek. Nad nim mamy namiot i nad namiotem mamy przy, przykrycie i nad przykryciem kolejne przykrycie. Widzimy, że znowu Bóg opisuje budowę budowlę tego domu zupełnie w odwrotny sposób jak my byśmy to zrobili. my byśmy może zaczęli od cegły ozdobnej cegującej zewnętrzny urok tego domu a później byśmy może mówili o ociepleniu, o otynkowaniu, o murze, a następnie o, nie wiem, konstrukcji stalowej. Mal, genau anderswo. A Bóg opisuje swój dom zupełnie z odwrotnej strony. Das hat uns aber etwas zu sagen. Ale ten opis właśnie, odwrotny, już do nas przemawia symbolicznie. Denn wir müssen letztendlich dann Hütte uns so dass wir in das Heiligtum rein Bo czytając właśnie ten opis, który jest odwrócony jakby od wewnątrz, również i nasz wzrok e, kieruje do wewnątrz tej, e, do wnętrza tej, tego przybytku. I według tego opisu i my patrzymy jakby od wewnątrz na te pokrywy. Sehen? Kto jedynie był w stanie w ogóle widzieć, mieć ten widok wewnątrz tej, tego przybytku? Kto miał takie prawo? Es konnten nur die Priester und der Hohe Priester sehen. Tylko kapłanie i arcykapłan miał prawo widzieć we wnętrzu przewidzku. Das heißt, wir machen jetzt einen Priesterblick. Wir schauen mit Priesteraugen da hin. To znaczy, my teraz dokonujemy jakby takiego spojrzenia kapłanego. Kapłan Patrzymy jak kapłanie. Das ist was ganz schönes. Jest to rzecz niezwykle piękna. Denn diese decke, die da hergestellt wurden, das waren insgesamt zehn sogenannte Teppiche. Bo ta, ta jedna zasłona, ona się składała z dziesięć, jakby, äh, jak to tutaj czytamy? Wie się wiesła raz nochmal? Jetzt, uh, erste zehn tepiche z tepiche. dziesięć zasłon. Und die wurden aus gezürntem Bissus gemacht. Das ist also... Um, Baumwolle oder Leinen, die einander äh, ge, ähm, gedreht. Ge, ge, nee, das heißt nicht gedreht, das ist ähm, gesponnen, gesponnen ist und dann gewebt werden. Mianowicie, te 10 10 zasłon zostały wykonane ze skręconego bisoru. to jest jakby Leinen und Byssus, No, len i, i, i e, e, e, bawełna właśnie skręcana. Bomwolle oder Leinen? Das feinste von Ägypten kommt aus einer Pflanze heraus. Bawełna lub len wyrasta z rośliny. To jest naj, jakby taki najczystszy materiał, najszlachetniejszy materiał, który z Egiptu w ogóle pochodził i skąd też Izrael go wziął, zresztą. Und? Aus dieser aus der Erde gekommenen wurde ein Tuch gemacht. I właśnie z tego materiału, który wyrósł jakby z Ziemi, wykonywano takie zasłony, takie płachty. Wo alle diese vier Farben sichtbar werden: weiß, der Byssus, um, dann blauer, und roter, purpur i kamezin. I teraz te 10 zasłon, one były tak zrobione, że w nich znajdowały się zawsze cztery kolor kolory. Najpierw E, fioletowy, czerwony, czerwona purpura, karmazin e, i. Das erste, ja ja i bisior. ja Biały Bishor, tak. Dieses sind vier Farben, die die Menschheit des Herrn Jesus beschreiben. I te cztery barwy, które tutaj występują w tych zasłonach, one wszystkie symbolicznie wskazują na Pana Jezusa. Und im Neuen Testament gibt es vier Evangelium, wo die Menschheit des Herrn Jesus beschrieben wird. I gdy teraz dokładnie spróbujecie sobie przypomnieć, to wiecie, że w Nowym Testamencie mamy cztery Ewangelie, które również z czterech, z czterech stron albo w czterech barwach opisują Pana Jezusa. My dobrze rozumiemy, że żaden Żyd nie był w stanie to zrozumieć. My dzisiaj to widzimy natomiast. Das reine war była Kleidung von Bischor czysty biały był um, było odzieniem sług. <laughs> Und zum Beispiel, als der Herr Jesus zur Fußwaschung sich ein ein leinen gewand umgekleidet hat. Widzi mita na przykład w momencie kiedy pan Jezus umywał nogi uczniom wtedy właśnie przepasał się szatą z bisioru. Der Herr Jesus war ein Diener auf dieser Erde. Pan Jezus sajo właśnie taką pozycję sługi. On był sługą tu na tej ziemi. I każdy, który zna właśnie te cztery perspektywy Ewangelii wie, że właśnie Ewangelia Marka szczególnie skupia się na opisywaniu Pana Jezusa od strony tego sługi. purpur Następny kolor to niebieski albo czerwona kolora, czyli jest ja, Ja, das ist vielleicht blau ist wichtig ist das ist das Bild des Himmels. Ja. Wie auch saphir, ein blauer Edelstein ist. fioletowa albo taka niebieskawa, ona wskazuje nam na niebo. Und das wird gerade in 1. Korinther 15 und in Johannes 3 als der Mensch vom Himmel gesehen. I właśnie Koryntian 15 i Ewangelia Jana w szczególny sposób opisują nam Pana Jezusa jako tego człowieka, który przyszedł z nieba. Pan Jezus był właśnie Synem Bożym. I taka jest właśnie perspektywa Ewangelii Jana. Trzeci albo czwarty kolor przeskakując czerwoną górę, mamy karmazyn oder auch Scharlach Das ist das glaube ich Scharwat da ist das samo und das wurde als uh, Kleidung benutzt von uh, Herrschern damaliger Zeit Ten materiał używano w w starodawnych czasach jako szaty dla królów dla władców Und wir lesen da einen Vers aus dem um, Matthäus Evangelium Wir przeczytamy teraz z Ewangelii Mateusza jeden wiersz In Mattheus 27, vers 28, 27 rozdział, 28 wiersz i zdzieli z niego szaty i przyodzieli go w płaszcz szkarłatny albo właśnie ym, tak jak tutaj opisany. Das ist gerade dieser Mantel, dem zum Spott der Herr Jesus gekriegt hat, weil man ihn als König verspottet. To jest dokładnie ta szata w którą przyodziano Pana Jezusa, aby się z niego naśmiewać jako króla, jako rzekomego króla. Und so wie to beschrieben. Ale takim on właśnie był i Ewangelia Mateusza właśnie opisuje nam Pana Jezusa właśnie od strony tego króla. Und das rote Purpur ist eine Mischfarbe von und Purpur. A czerwona purpura ona składała się z karmazynu i niebieskiej purpury mieszanką, co jest gerade im Lukas Evangelium beschrieben. I właśnie tą perspektywę e, przejmuje Łukasz w swojej Ewangeli, bo ja er nämlich als der Mensch vom Himmel in voller Barmherzigkeit zu uns Sündern gekommen ist, który opisuje Pana Jezusa jako człowieka, jaki, który przyszedł z nieba i jako e, w miłosierdzi człowiek tutaj działał i żył. Und der Ausdruck kam ist das gleiche, was in Psalm 22 für die, die mitschreiben, Psalm 22 benutzt wird. To słowo karmazyn jest to samo słowo, które znajdujemy też w 22. Psalmie. Im 7. Vers, wo es da heißt, ich aber bin ein Wurm und kein Mann. To jest to samo słowo jak w 7. Wierszu, ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem. To jest to samo słowo jak robak. Der Ausdruck Wurm ist dasselbe wie „Karmazyn”. To słowo właśnie robak jest to samo słowo jak karmazyn tatsächlich Pan Jezus stał się właśnie takim uniżonym człowiekiem. Rahab W innym jeszcze przykładzie, gdzie występuje ten kolor, to jest w przypadku cuzoróżnicny Rahab, która właśnie splotła taki sznur z karmazynu albo z czerwonej popóry i ten czerwony sznur stał się dla niej zbawieniem. Ciekawą rzeczą jest to, w tym pierwszym wierszu, że tam nie tylko opisane są te cztery barwy, ale w tych właśnie dziesięciu zasłonach, które są spięte w jedną zasłonę, również były oddane w kształcie wizualnym cherubimy. Als Adam i Ewa z garten Eden Pamiętacie, jak Adam i Ewa zostali wygnani z ogrodu Eden, wtedy cherubimy właśnie zablokowali wejście powrotne do tego ogrodu. über są One w Słowie Bożym zajmują właśnie znaczenie takich stróży chwały Bożej albo świętości Bożej. So ist, im ersten Vers. I ciekawe jest to koniec pierwszego wiersza, że to wszystko razem, teraz ta jedna e, zasłona, składająca się z 10 części tych czterech barw, plus te, e, kształt tych kształty, tych cherubim e, zostało wyhaftowane e, na nich artystycznie. Das jest ein unterschied. ...zu dem, was wir sonst als bunt haben. Es gibt Kunstwebearbeit arbeit und jest wirke 36, das letzte wort. 26, 36. I to jest różnica, mianowicie w tym całym opisie tego przybytku raz znajdujemy, że coś zostało wykonane wyhaftowaniem artystycznym, a innymi razy czytamy, jak w 36 wierszu, że coś zostało wykonane... Wzorzyście so haftowane. Albo kolorowo haftowane. Das ist bei uns mehr ähm, musterhaft gemacht. Also okay. das, da ist mehr das Muster drin als das Buntwerk. Ja, der, der <lacht> Punkt ist, einmal sind es Cherubim eingearbeitet, einmal keine Cherubim. Różnica polega na tym, że gdy mówimy, wann ist es mit, wann ist es ohne, hier, hier mit hier der Kunstweberarbeit. Ganz vorne, ich Modell sehen. Ganz vorne sind keine Cherubim drin und der erste Vorhang hat keine Cherubim. Pierwsza, jakby ta brama, która wchodzi do, um, na plac albo um, dziedziniec właśnie przybytku, jest bez cherubimy, bez cherubin, cherubimów. I pierwsza zasłona do świątyni też jest bez. Natomiast druga zasłona, która prowadzi do miejsca Najświętszego i zasłona nad przybytkiem, znowu zawiera herubiny. I w tym polega właśnie ta różnica. Gdy czytamy w Słowie Bożym, że coś zostało... Jak to było, gdy coś zostało artystycznie haftowane, to wtedy właśnie ta rzecz zawierała Herubimy, A jeśli coś zostało, 36 wiersz, wzorzyście haftowane, to było to bez Herubimów. Da gleich na, na, na, heute Abend noch mal, oh. To jest taki szczegół, ale y, dobrze wiedzieć, dzisiaj wieczorem trochę bardziej się na nim skupimy. In der interessanterweise sind da 10 so Teppiche aneinander gemacht worden. Stu... Rzecz jest ta kamera jest starsza, że ta pierwsza zasłona składa się jakby z 10 takich, jak tu czytamy, zasłon, ale to były takie pasy jakby. Und die haben alle eine breite von 4 Ellen, also 2 m. I każdes tych e, 10, każda z tych 10 zasłon e, szerokość miała 4 łokcie und 28 Ellen die Länge. I w długości 28 łokci. Die Mathematiker unter euch wissen, 28 sind gleich 4 mal 7. Mathematiker wśród was wiedzą, że... 4 mal, 7, 4 mal 7 ist 28. Und das sind im Prinzip 7 mal 4 mal 4 Elemente. 7 mal 4. Und die Breite ist 4 Ellen, Das ist also 7 mal diese 4 mal 4 Aneinander. Więc mamy jakby 7 razy 4 razy cztery takie elementy połączone. 4 ist eine Zahl der Göttlichkeit. Liczba 4 w słowie Bożym symbolicznie opisuje nam boskość. Und 7 ist auch 3 plus 4 ist auch die Zahl der Göttlichkeit. 7 znamy znaczenie doskonałości, ale składa się również z 3 plus 4, gdzie też znajdujemy tą czwórkę. Und die werden aneinandergebaut mit fünf Stück. Das ist die Verantwortung des Menschen. Fünf Finger Stück? 5 teppichje aneinander und dann noch mal 5 nebeneinander. I te właśnie kawałki składają się z dwa razy po 5 takich e, zasłon. Und dann sind die jeweils diese 5 und 5 aneinander gemacht, steht hier mit blauen Schleifen und mit einem mit goldenen e, Klammern sechs. I w szóstym Fußtenwärnschut czytamy właśnie, że w połowie tych dwa razy po 5 zasłon e, znajdowały się albo że one zostały spięte złotymi haczykami i tak złotymi haczykami. Ale ale jest ja? To wszystko troszkę brzmi teraz matematycznie. Jest nieco interesant. Nie jest to takie ciekawe może dla ciebie. Ale Bóg to Ale Bóg tak to opisuje. Ja, osobiście jestem przekonany, że każde z tych słów, każda z tych liczb ma swoje doskonałe znaczenie. Und letztendlich jest das eine Harmonie von 2 x 5 Teppichen, die dazu zusammen gehören. ostatecznie cały, ta cała zasłona, to jest jakby taka harmonina zasłona składająca się z dwa razy po 5 takich e, e, podłużnych zasłon. Und ich habe schon to das ist die Wohnung Gottes. I to właśnie było mieszkaniem, przybytkiem Bożym. Jetzt kommt man auf das, was das heute ist. Da o tym, co to oznacza dziś. Die Wohnung Gottes ist die Versammlung Gottes heute. <Klacht> Mieszkaniem Bożym dzisiaj jesteśmy my, Zgromadzenie Bożym. I ona ma być pokryta w harmonijny sposób, składający się z tych dziesięciu zasłon. Wir als Jesu ganz sein. My jako uczniowie Pana Jezusa mamy właśnie w taki harmonijny sposób być złączeni ze sobą. Czy Wy dwaj, siedzący tam, wybraliście sobie wcześniej przed Waszym urodzeniem, że wy dwaj akurat będziecie razem złączeni jako wierzący. In England W Anglii wiele lat temu żył taki. Mówi, właściciel roli, albo taki pan ziemi. Bardzo zamożny. Der ging zu den Zusammenkünften. I on też chodził do äh, zebrań bieżących Der ging zu Nie, nie, on tam nie chodził, on się äh, kazał wozić. Äh, Karozo. Jak? nicht da, er ließ sich in einer Und das war auch ein Bruder. E, e, zatrudnony człowiek też był wierzącym bratem. Und dieser Kutscher hat sonntags morgens immer die Kutsche rausgeholt und dann den Bruder einsteigen in die Kutsche. I woźnica codziennie albo co niedzielę wyprowadzała tą bryczkę i pozwalała temu zamożnemu bratowi wchodzić w nią. I er wtedy geplacen. on ja do, do tego zgromadzenia i Pierwszy, w pierwszej kolejności wpuszczał swojego pana. Dann hat er erst zaparkował tą bryczkę und hat sich dann in in tą bryczkę, zasiadł w pierwszym rzędzie. Natomiast jego pan siedział w drugim rzędzie. W zgromadzeniu zajmowali to samo miejsce siedzieli obok, obok siebie. War, eine Kutscher, eine I ciekawe było to, że, ten, że ta woźnica, on miał e, e, że woźnica, tak? Dobrze ja mówię? Ten woźnica. Ten woźnica, przepraszam. przepraszam. Der, on miał e, duchowy dar. Der der mm. I ten pan jego jakby w życiu e, e, ziemskim całkowicie to zaakceptował. I to hat tak er so że dass als gestorben war, i on to udowodnił w tym, że gdy jego woźnica zmarł, da aufschreiben lassen. To nakazał, aby spisano wszystkie jakby kazania, które kiedykolwiek głosił ten woźnica, hat er veröffentlicht. I wszystkie te głoszenia później opublikował. Da waren teppiche zusammengefügt Takim obrazie mówiąc i w tym miejscu były złączone właśnie takie zasłony, mit goldenen Ringen verbunden, an Bild der göttlichen Herrlichkeit, złączone właśnie takimi e, złotymi e, pierścieniami, które mówią nam o Bożej wspaniałości. Złoto mówi o Bożej wspaniałości. Wo schleifen aus him aus blauem Purpur aus dem Himmel sie verbunden haben. Jaki vers? Das ist Vers 4 Gdzie dodatkowo em, Pętlicę z fioletowej porpury na końcu jest spinały. Co so dał tos heute noch sein? Tak i dzisiaj może być. So sitzen wir zusammen. W taki sposób i my zostaliśmy złączeni. Wir bilden die Wohnung Gottes als Versammlung. To my tworzymy e, przybytek albo mieszkanie Boże jako zbur. Und wir dürfen die Herrlichkeiten Christi ausstrahlen. i naszym przywilejem jest jakby odzwierciedlać chwałę Bożą na zewnątrz. Wie haben dann noch etwas gelesen, dass nicht nur die Wohnung da gebildet wurde, sondern auch ein Zelt darüber. Dodatkowo czytaliśmy w siódmym wierszu, że nad przybytkiem był namiot. Das ist der Charakter, wenn wir wirklich als Versammlung zusammenkommen. Taki charakter i my dzisiaj zajmujemy, gdy zgromadzamy się jako zbor. Und woraus war dieses Zelt gemacht? I z czego zrobiono ten namiot nad przybytkiem? Das wurde aus ziegenhaar gewebt. Ono zostało zrobione z koziej sierści. Das ziegenhaar war etwas ganz widerspenstiges. Kożą jest zwierzęciem bardzo opornym, upartym. Es ist etwas, was sehr mühsam ist zu verspinnen również sierść jego bardzo trudno się splata. Und das kann ich jeder machen. Nie każdy jest do tego uzdolniony. Ich muss euch einfach vorlesen, wer denn hat. Dlatego przeczytam wam kto właśnie e, tkał e, z tej sierści. Das lesen wir in Kapitel 35, Vers 26. 35 rozdział 26. Ja. Yeah. 35, 26. 35 rozdział, 26 wiersz. Wszystkie też kobiety, które pobudziło serce, przędły umiejętnie kozią sierść. Herrlich. Da gab es in der deutschen Übersetzung, steht da unten sogar äh, Frauen, die ihr Herz in Weisheit trieb, so etwas herzustellen. Tak, u nas jeszcze w niemieckim tłumaczeniu dodane jest w, w tym marginesie przypisie, że to były nie tylko kobiety, ale kobiety, których serce mądrością byli prowadzeni. Oni to wykonywali. Może ty byłabyś taką kobietą, która została pobudzona w sercu swoim, by wykonywać taką pr pracę z tą kozią, sierścią. Was sagt euch das? Z O czym to do was mówi? Z czym jakby e, kojarzycie tą kozią, sierść? Kann das einer sagen? Czy ktoś z was ma jakieś skojarzenie? Wofür steht die ziege in der Bibel? E, czego symbolicznym obrazem jest kozią w Słowie Bożym? Ich, ich weiß, bist das. Albo koza. Pewnie wiecie, ale nie macie odwagi. Die Ziege jest das typische Bild des Sündopfers. Koza jest e, obrazem w Słowie Bożym na ofiarę za grzech. Am großen Sühnungstag wurden gerade zwei Ziegen dawno na gebracht. Bo właśnie w tym wielkim dniu pojednania, opisany w trzeciej Księdze Możeszowej, złożono dwie kozy. Die eine musi sterben. Die eine musste sterben, die andere wurde in die Wüste gesandt. Bei uns ist, mehr ein, ist das mehr ein Bock als eine Ziege. Das ja, das ist aber äh, der, der männliche Bock. Also der Ziegenbock ist ein, ist ein männliches Ich weiß, Schick. aber du sprichst von einer Ziege? Ja, das Fell als solches, weiß ja nicht, ob das männlich oder weiblich war. Ja. Also Ziegenfell heißt das Fell von einem... Was auch immer. Nee, das ist schon wichtig, von der Ziege, von, dem, von der Gattung Ziege. A ob są męli oder wajcie Więc tu nie jest napisane dokładnie, czy to jest kozioł, czy koza, tylko po prostu jest napisane z koziej ale czy to było męskie czy żeńskie tego nie wiemy. Ale du hast was gesagt, eins musi sterben, anders nicht. Ja, die eine Ziege oder der eine Bock mm -hmm. muss ja sterben beim großen Sühnungstag und der andere wurde als Azazel. I, I właśnie uspieszy. wracając do tego Dniu, wielkiego dnia pojednania, to widzimy, że jeden kozioł jakby musiał umrzeć, a drugi e, e, przeżył albo drugi e, został wygnany na pustynię, przepraszam. Und wir lesen auch von Propheten, mm -hmm. dass sie Ziegen również o prorokach starotestamentowych czytamy że oni przyodziali się w korzą sierść das ist ganz einfache kleidung to jest bardzo prosta prymitywna wręcz odzież ale das ist das wie der herr Jesus über diese Erde ging. ale dokładnie w takim charakterze pan jezus żył chodząc tutaj na tej ziemi und wir haben hier gelesen dass diese Ziegenhaar... Teppiche, dass die breiter waren und sogar elf Ziegenhaare da waren. I czytaliśmy tutaj, że właśnie ta zasłona już namiotowa jakby nad przybytkiem, że ona składała się z 11 części i była jeszcze szersza, albo jeszcze dłuższa. Wenn wir uns das angucken, dass das über die Hütte gelegt wird im nachhinein, jeśli tak sobie to teraz wyobrazimy, że to zostało położone na przybytku, dann sehen wir nichts von den schönen, bunten teppichen. Wtedy ono, albo ta kozia sierść zakrywała te piękne zasłony z tych e, czterech barw i tych cherubinów. Sondern überall jest 1 Elle, also 50 cm, überstand auf jeder Seite. Dlaczego? Bo ona jeszcze dodatkowo była dłuższa o łokieć i dlatego całkowicie zakrywała jakby tą piękną zasłonę. Also dieser herrliche, farbenfrohe teppich war nicht zu sehen. Więc na zewnątrz ta piękna zasłona kolorowa nie była już widoczna, była zakryta tą korzą, sierścią. Sondern das einzige, was wir lesen in vers 9 ist, dass die vorderseite an der vorderseite des Zeltes dieser eine teppich doppelt gelegt werden sollte. Jedyna rzecz, którą czytamy w dziewiątym wierszu, że zasłonę szóstą złożysz we dwoje u wejścia do namiotu. Also das einzige, was auch das Volk sehen konnte an, diesem, an der Stiftzyte, war ein ziegenhaar, Tepich, der doppelt gelegt war. Więc jedyną rzecz, która na zewnątrz była widoczna, było jakby podwójna warstwa takiej kozie sierści, i to tylko u wejściu do namiotu. I to jest grade ein e, elftel von dem, was eigentlich as Teppich da war. Das eine stück konnte man sehen. Yeah, yeah. Nur I, to i, Zygna. I tylko właśnie ta jedenasta, jakby część tej kozie sierści na zewnątrz była widoczna z tej całości. Das war sichtbar von dem, von dem, Ziegenhaar, von dem, ja, von dem Ziegenhaar. Tylko to było widoczne jakby od przodu. Ist das Dejkoś nicht, genauso, ist das nicht genauso wie beim Herrn Jesus? Czy to nie jest dokładnie tak jak w życiu Pana Jezusa. Er ist 33 Jahre alt geworden zaledwie 33 lata. my lesen in der Schrift nur von 3 Jahren. Ein elftel i czytamy w Słowie Bożym opis jedynie trzech lat Jego życia, więc jedenasta część całego Jego życia. I więcej nie, to jest wystarczające, aby zobaczyć całą piękność Pana Jezusa. I to jest właśnie ta część, którą każdy Izraelita w obrazie mógł widzieć właśnie. Tylko tą jedenastą część tej, tej całej zasłony. Czy to nie jest cudowne? W jaki sposób Słowo Boże to opisuje? I gdy teraz te dwie części zostały złączone... Dann steht hier, dass da schleifen gemacht werden sollen und auch klammern aus kupfer. Das ist Vers 11. Czytamy, że zostało to zrobione za pomocą 50 miedzianych haczyków. Ähm. Vers 11. Mache 50 klammern aus kupfer. Pięćdziesiąt ja. Ja. miedzianych haczyków. Und wiesz noch was kupfer, Czy pamiętacie jeszcze, jakie znaczenie właśnie miała mieć? Letztes Mal haben wir gesagt, kupfer ist auch ein Bild der Gerechtigkeit Gottes. Wczesnym razie mówiliśmy, że mieć właśnie opisuje sprawiedliwość Bożą. Aber nicht die Gerechtigkeit, die durch die Schönheit hervorstrahlt, indem sie schon da ist in dem Gold. Aber nie taką sprawiedliwość, jaką ma złoto, która jest już pokazana sama w sobie jako piękna. Sondern beim Kupfer kann man so viel Feuer und so viel Prüfung aussetzen, es bleibt immer Kupfer. Tylko bardziej sprawiedliwość w sądzie, mianowicie. E, e mieć ma bardzo wysoki poziom topnienia i dlatego można e, ognia jakby ładować ile się chce e, mieć e, je przetrwa in gerechtigkeit Jesus Więc to co w życiu pana Jezusa okazało się jako sprawiedliwe okazało się w momentach próby Wtedy okazywana była Boża sprawiedliwość So darf das bei uns auch sein. I tak może być i w naszym życiu. Also wir nicht nur Gottes Herrlichkeit sein, das Gold. My więc też nie tylko mamy pokazywać na zewnątrz to złoto, więc tą Bożą wspaniałość, która wspaniała jest sama w sobie, wir ale nawet w momentach, gdy teraz patrząc na to, że my jesteśmy tym przybytkiem, dann Sind To i my jesteśmy jakby połączeni z tą sprawiedliwością, która na zewnątrz okazuje się w tych próbach. ihr diese herrlichen Widzicie te cudowne złączenia? Und jetzt haben wir nur noch einen Vers. i teraz pozostał nam jeden wiersz. Das ist der 14 Vers, Vers Da ist noch oben drüber ein, eine Decke von rot gefärbten Mianowicie na samej, na samej górze pozostała zasłona z baranich, bar, z baranich skór. Ziege oder Bock in Verbindung mit Sündopfer? Więc widzieliśmy, że kozioł bardziej wskazuje nam na ofiarę za grzech. Und jetzt hier die To das was als Brandopfer immer genannt wird. A teraz przed nami stoi baran a ofiara z, z takiego zwierzęta bardziej była składana w momencie, gdzie, kiedy składano ofiarę całopalną. To oznacza dla nas, że samo życie Pana Jezusa Sondern było must, dla nas niewystarczające. Sondern tatsächlich als brandopfer sterben. Ale dodatkowo musiał być złożony jako ofiarę całopalną, jako ofiara. Rot gefärbte widać. I dlatego te na czerwono barwione um, skóry barany. I żeby to wszystko na zewnątrz było jakby zabezpieczone. I żeby to wszystko na zewnątrz było jakby zabezpieczone. I żeby die Völker, wenn die da durch die Wüste gingen, konnten von oben da rujnie drauf gucken. I żeby inne ludy, które z zewnątrz przypatrywały się temu budynku i widziały go z zewnątrz. Dawa noch eine Decke drüber gelegt. To widzieli jeszcze jedną warstwę przykryć. Und das war eine Decke ja. aus Seekuhfellen. I ähm, jak to jest tutaj w polskim tłumaczeniu? Ta ostatnia warstwa? Jak Dachsfelle da oder was? I tak. Ja. Um. Ja, um. Um. To jest Manat. Ja, wir haben genau Dachsfelle. tutaj mamy opisane um. zasłonę z to jest Bo z powinno być z tak? Bis heute. Mm. Kolor tej sersi jest szara. Tak? Bis heute werden in, dem, in der Sinai-Halbinsel von den Nomaden Pantoffeln aus Seekufeln verkauft. Pantoffeln mm. hey, so. Aber wo? In den, in den am Sinai. Do dzisiaj jest tak, że um, w okolicach Sinaiu przez um, plemienia takie proste, do dzisiaj oni sobie robią jakby buty z tej um, skóry, z malata. Czytamy też właśnie to samo w księdze Ezekiela, że prorocy y, byli przyodziani takim obówie, bei jedem Wind und Sturm hmm. war das ganze Heiligtum abgedeckt und sicher. I dlatego właśnie przybytek był e, też jakby odporny na pogodę, bo taka skóra jest e, nieprzepuszczalna wygocie. Nach außen überhaupt nicht attraktiv, ale na zewnątrz patrząc ten szary kolor całkowicie nieatrakcyjny. Ich lese euch jetzt noch kurze Stellen vor, um euch diese, diese Decken aufeinander wirken zu lassen. Przeczytam jeszcze kilka wierszy, które bardziej będą przemawiały do naszego serca, co do znaczenia jetzt von außen an und gehen nach innen. My będziemy czytali opis, który zaczyna teraz jednak od zewnątrz i zwraca się do wewnątrz. Ale Cztery miejsca z Księgi Izajasza, 53 rozdział. Będziecie się cieszyli teraz czytając te wiersze z taką wiedzą. Ziku Felde in Jesaja 53, 3. Skóry z manata opisane są jakby teraz w 53 rozdziale, trzeci wiersz. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Die rot in vers 7. Teraz y, kolejna warstwa poniżej, to były skóry na czerwono, skóry baranie na czerwono barwione, i je widzimy w siódmym wierszu. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnie na rzeź prowadzone, jak owca, przed tym, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Die Ziegenhaare, das Fell aus Ziegenhaar, in Vers 9, den letzten Teil. I teraz kolejna warstwa poniżej, ta um, zasłona z Koziej Koziejsierści. Weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem mund gewesen ist. Czytamy w dziewiątym Wierszu. Um. Ostatnie zdanie, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. I teraz ta pierwsza zasłona z tych czterech kolory i z tych cherubimów. To pierwszy kolor, kolor karmazyn w dziesiątym wierszu. Um, czytamy... Gdy złoży w ofę, gdy złoży swoje życie w ofierze. Kolejna Vers 11 Kolena barwa to bisior, jedenasty wiersz w połowie, sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi. Czysty bisior. In Vers 12, den ersten Teil, Darum werde ich ihm Anteil geben an den vielen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Ta fioletowa purpura, 12. Vers początku, dlatego dam mu dział wśród wielkich i z moca mocarzami będzie dzielił upy. Und dann den Herrn Jesus aus dem Lukasevangelium im roten Purpur, Vers 12 am Ende, er aber hat die Sünden vieler getragen, Und für die für bitte getan. A ostatni kolor, ta czerwona purpura. 12 wiersz pod koniec on to ponosił grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Wir machen pause. Teraz robimy przerwę.